Kochani bracia i siostry, rozpoczynamy tę część naszej społeczności. Widzę, że jeszcze niektórzy tam się rozczesują, ale już nie będziemy czekać, tylko będziemy skupiać nasze serca na tym, żeby oddać Bogu chwałę. Otwórzcie proszę psalm 103. Psalm 103. Jest to psalm, który skierowany jest do własnej duszy. Psalm, który właściwie jest formą zachęty dla siebie samego, żeby dziękować Bogu, żeby wielbić Boga, żeby pamiętać o Jego dziełach. Dawid rozpoczyna ten psalm mówiąc, Błogosław moja duszo Pana. Czy ktoś z Was kiedyś tak się zwracał do swojej duszy? Raczej nie mamy, tak ja, ja przynajmniej nie pamiętam. Znaczy, może kiedyś zrobiłem to pod wpływem tego psalmu, albo gdzieś byłem na jakimś nabożeństwie, gdzie ten psalm był czytany i ktoś tak nas zachęcił, ale nie pamiętam szczerze mówiąc, żebym sam do siebie mówił: Paweł, błogosław Boga raczej nie, nie robię tego czegoś takiego. A tutaj Dawid mówi, błogosław moja duszo Jachwe Wzywa siebie samego. Czasami tak jest, że nie mamy ochoty wielbić Boga. Nie mamy ochoty śpiewać, nie mamy ochoty się modlić. Są takie dni, że wiemy, że Bóg jest dobry. Wiemy, że Bóg odpowiada na modlitwy Ale Jakoś nam się nie chce, albo po prostu jesteśmy przygnębieni i najlepiej to byśmy gdzieś się zakopali, schowali, żeby z nikim nie rozmawiać, nawet z Bogiem. Czasami mamy takie dni jak Dawid, który mówi, wezmę jakieś skrzydła i polecę na koniec ziemi. I, i się po prostu oddzielę od wszystkich od wszystkiego. Dawid uświadamia sobie samemu, że Bóg jest zawsze godzin chwały. W każdym czasie, jakkolwiek się czujemy, cokolwiek przeżywamy, cokolwiek dzieje się dookoła, jakiekolwiek są życiowe perypetie i tragedie i może nam się nie chcieć, albo wręcz możemy myśleć, że to nie jest czas, żeby wielbić Boga. Dawid jest przekonany, że w każdym czasie i ten psalm o tym mówi, w każdym czasie Bóg jest godzien chwały. I zaczyna ten psalm od takiego słowa, które jest wieloznacznym słowem i dobrze jest, żebyśmy rozumieli jego znaczenie w tym kontekście. Na ostatnim braterskim poście jeden uczony brat tłumaczył nam, że nie można błogosławić Boga, ponieważ list do hebrajczyków mówi, że większy błogosławi mniejszego. Znacie ten fragment z listu do hebrajczyków? Tak. Tak jest napisane, że większy błogosławi mniejszego. Więc mówi, jak my chcemy błogosławić Boga? Przecież my jesteśmy mniejsi, to Bóg nas błogosławi. I faktycznie w wielu miejscach Biblia mówi, że Bóg błogosławi. I prosimy Go, żeby błogosławił, tak? Ale ten psalm i wiele innych miejsc Słowa Bożego mówi, że my również Go możemy błogosławić. A więc czy my jesteśmy więksi od Boga? bo jest napisane w liście do hebrajczyków, że większy błogosławi mniejszego. No właśnie tu jest kwestia wieloznaczności słów. W pewnym sensie, kiedy mówimy o udzieleniu komuś jakiegoś dobra, to tak jak list do hebrajczyków mówi, zazwyczaj większy błogosławi mniejszemu. Natomiast to słowo błogosławić ma też znaczenie wielbić, wywyższać, chwalić. To jest jego jedno ze znaczeń. Jedno ze znaczeń jest udzielać komuś dobra, dawać komuś coś z swojej obfitości, z swojej hojności. To jest jedno ze znaczeń błogosławić. I w tym sensie stoimy przed Bogiem jako ci, którzy potrzebują Jego błogosławieństwa. Ale innym znaczeniem jest chwalić, wywyższać, wielbić, wysławiać. I w tym sensie my błogosławimy. Więc nie musimy z naszych wszystkich pieśni, tak jak ten brat twierdził, usunąć słowo błogosławić, bo to nie przystoi nam błogosławić Boga, tylko po prostu rozumieć, że kiedy my mówimy, że go błogosławimy, czy wzywamy swoją duszę, tak jak Dawid, by go błogosławić, to nie mamy na myśli, że teraz jesteśmy więksi i my mamy mu coś do zaoferowania, czego on nie ma. Absolutnie nie. Rozumiemy, że to słowo tutaj, w tym kontekście, ma inne znaczenie. I w tym znaczeniu wzywamy swoją duszę, by wielbić Boga, by sławić Boga, by wywyższać Boga. A więc myślę, że możemy śmiało pozostać przy tym biblijnym słowie błogosławić i nie będziemy niczego złego czynili. Wręcz przeciwnie, jeśli właściwie to rozumiemy, będziemy czynili to, co jest Bogu miłe. A więc Dawid mówi, błogosław moja duszo Jahwe, i Ty każda cząstko mego wnętrza, Jego święte imię. Błogosław moja dusza, Jachwę i nie zapominaj o żadnym Jego dobrodziejstwie. O ilu już zapomnieliśmy? Czemu zapominamy? O tym, co Bóg nam dał? co dla nas uczynił, czym nas łaskawie obdarzył. Zapominamy o wszystkim. Ja strasznie zapominam o różnych rzeczach. I mam jeszcze takie, wiecie, kiedyś prowadziłem taki dziennik, jako młody chrześcijanin postanowiłem prowadzić taki duchowy dziennik. I tam zapisywałem różne rzeczy, które robiłem, modlitwy swoje, jakieś różne rzeczy, które po prostu działy się w moim życiu jak dzisiaj czasami patrzę na to, co ja tam pisałem, to w ogóle tego nie pamiętam. Zapomniałem. Zapomniałem o jego licznych błogosławieństwach. I obawiam się, że wielu z was też zapomniało. I są dni, że przeżywacie te same lekcje, które już przechodziliście wcześniej. I nie pamiętacie, jak wcześniej was Bóg w wspaniały sposób przeprowadził. Jak wam dopomógł, jak was pocieszył. Jak was wyratował. Gdybyśmy pamiętali, to byśmy się mniej bali. To byśmy z większą wiarą się modlili. Ale zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy i dzisiaj jakby stajemy przed wyzwaniem, które wydaje nam się ponad nasze siły. Wydaje nam się, że, że tutaj nic się nie da zrobić. Zapomnieliśmy, jak Bóg nas uratował już tyle razy. Jak nam dopomógł, jak się nad nami zmiłował, jak okazał nam swoją łaskę. Nie zapominajmy, starajmy się pamiętać w jakiś sposób, opowiadajmy innym, najlepiej jak się dzielimy z innymi. Tym, co Bóg dla nas zrobił, to wtedy nam to się utrwala też. nie? Przypominajmy sobie te, te rzeczy, które Bóg uczynił w naszym życiu. Pewnie nie możemy teraz żyć w przeszłości i tylko mówić o tym, co było kiedyś. Potrzebujemy dzisiaj świeżych, nowych doświadczeń z Bogiem. Ale nie zapominajmy tego, co Bóg już kiedyś zrobił. Nie zapominajmy. Gdzieś starajmy sobie jakoś pomóc, żeby wspominać te dobre rzeczy, które Bóg dla nas uczynił. I opowiadajmy innym o tym. Dawid tutaj siebie samego wzywa. Mówi do swojej własnej duszy. Mówi duszo moja, nie zapominaj o żadnym jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie twoje winy. To On leczy wszystkie twoje choroby. Dawid też chorował. Nieraz był chory, ale Bóg go uzdrowił. Pochorował i wyzdrowiał. I mówi, to Bóg mnie uzdrowił. Może brał jakieś tam zioła. Może coś tam próbował. Jakieś medycyny różne stosować, tak jak i my. Ale kiedy... Poczuł się dobrze, kiedy już przyszło znowu przyszły siły, to mówi, Boże, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. Tak? Przypisywał te dobre rzeczy Bogu. To nie znaczy, że nic nie robił, to co można zrobić po ludzku, ale wiedział, że ostatecznie jego życie jest w Bożym ręku, jego zdrowie jest w Bożym ręku, więc wszystko jest w jego ręku. Mówi, on wykupuje od zguby Twoje życie. On wieńczy Cię łaską i obdarza współczuciem. On nasyca dobrem Twoje codzienne życie. To jest takie wyrażenie, które można tak tłumaczyć. Codzienność, każdy jeden dzień, każdą chwilę życia. Bóg nasyca dobrem Twoje codzienne życie, Twoje zwykłe Codzienne życie. Różne drobne rzeczy, proste rzeczy. Bóg nasyca dobrem. Także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Tutaj można by całe kazanie powiedzieć o tej młodości orłów, jak one się od czasu do czasu przechodzą. Taki kryzys, kiedy już są bliskie śmierci i... Strzepują z siebie te stare pióra, zdrapują z siebie coś, co, co na nich obrasta i odzyskują siłę. Znowu latają, znowu wznoszą się w górę i mówi, tak i ty przechodzisz okresy, kiedy już jesteś bliski śmierci. Dawid był wiele razy w miejscach zniechęcenia, w miejscach depresji, w miejscach, w których czuł, że już koniec że już nie da rady, ale Bóg odnowił go. Przyszedł do Boga w pokucie, przyszedł do Boga w modlitwie, przeszedł przez te doświadczenia i Bóg odnowił jego siłę. Kochani, i my przechodzimy różnego rodzaju turbulencje w naszym życiu, momenty, w których tracimy siły, tracimy nadzieję czasami, tracimy radość. Możemy doświadczyć odnowy i powinniśmy jej szukać. I to nie jest jedyne miejsce, które mówi o tym odnowieniu ducha, które jest udziałem tych, którzy szukają Boga, którzy czekają na Pana, jak mówi, list Izaja, jak mówi księga Izajasza. Ci, którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił i podnoszą się w górę jak orły. Kochani, jeśli czujemy się słabi, zmęczeni, Czekajmy na Pana, szukajmy Go, wzywajmy własną duszę, by go szukać, żebyśmy mogli doświadczyć tego, o czym Dawid tutaj składa świadectwo swojej własnej duszy, że już tego doświadczył, że już to przeżył. Mówi tak, Ty, Panie, Ty odnawiasz moją siłę jak u orła. Jachwę wymierza sprawiedliwość. Zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. A więc Dawid nie tylko opiera się na swoim własnym doświadczeniu, ale patrzy na świadectwo Bożego Słowa. Patrzy na to, jak Bóg zadziałał w życiu innych ludzi, wspomina Mojżesza. I czasy cudów, wielkie plagi Egiptu, otwarcie Morza Czerwonego, prowadzenie ludu Bożego przez 40 lat po pustyni, w słupie obłoku, w obłoku i w słupie ognia, manna, przepiórki, te wszystkie wielkie dzieła. I Dawid wie, że dzisiaj Bóg jest taki sam, taki, jaki był potężny za czasów Mojżesza, taki, jaki był potężny... Za, za czasów Abrahama. taki jest i w jego czasach. I my dzisiaj, kochani, mamy jeszcze większe świadectwo. Mamy Eliasza, Elizeusza, mamy świadectwa proroków, apostołów i największe świadectwo Bożego Syna. To są świadectwa, na których musimy opierać naszą wiarę i w momentach kryzysu w naszym życiu wzywać siebie samych, do tego, by polegać na Bogu, by ufać temu, który tak wielkie rzeczy uczynił w historii Bożego Ludu. I teraz w świetle tego, co Bóg uczynił, Dawid uświadamia swojej duszy, jaki Bóg jest. Wiersz ósmy: Jachwe jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. Amen? Czyż nie powinniśmy za to dziękować Mu każdego dnia? Za Jego wielką cierpliwość, ogrom Jego łaski, potęgę Jego miłosierdzia. Jakże wielkie one są, jak bardzo ich potrzebujemy. Nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki, czy bez końca, na zawsze. Nie. Nasz Bóg jest nierychły do gniewu, a jeśli się zagniewa, to jeśli tylko zobaczy w nas skruchę, zwrócenie się we właściwą stronę, wyznanie, Jego gniew natychmiast ustaje. On nie jest tak, jak niektórzy ludzie, że wiecie mają problem z gniewem że ciągle są zagniewani, ciągle wspominają czyjeś tam błędy i jakieś nieudane rzeczy w życiu. Ciągle są ten, ten, ten gniew pali się w wielu ludzkich sercach nieustannie. Ale nasz Bóg jest Bogiem nierychłym do gniewu, On się łatwo nie gniewa, a kiedy się gniewa, to wiedzmy, że Jego gniew nie trwa bez końca. Nasz Bóg jest Bogiem, który, kiedy widzi reakcję człowieka, pokuty, Jego gniew jest stłumiony, dlatego że Jego gniew w całej pełni został wylany na Jego Syna, na Golgocie. Jego gniew na ludzki grzech, na ludzkie zło, na ludzką nieprawość został złożony tam, na krzyżu Golgoty, na Pana Jezusa Chrystusa i tam Bóg wylał na swojego Syna. Pełnie swego gniewu, aby ci, którzy kryją się w Jezusie, aby ci, którzy szukają ratunku w Jezusie, znaleźli Jego miłosierdzie, a nie Jego gniew. Znaleźli przebaczenie, znaleźli tą wielką łaskę, o której tutaj mówi. On nie postępuje z nami według naszych grzechów. Dlaczego? Dlaczego? Właśnie dlatego, że jego syn wziął na siebie nasze grzechy. I chociaż wtedy Dawid jeszcze tego tak nie rozumiał, jak my to dzisiaj rozumiemy, ale czytamy, że Dawid był prorokiem i prorokował o tych rzeczach, które miały przyjść na Chrystusa. I w jego psalmach widzimy te zapowiedzi tego, który przyjdzie i który zgładzi grzech, który weźmie na siebie nasz grzech, który stanie się ofiarą za nasz grzech. I dlatego Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów bo inaczej musiałby z nami tak postąpić w swojej sprawiedliwości, gdyby Jezus Chrystus nie wstawił się za nami, gdyby Jezus Chrystus nie zapłacił ceny naszych grzechów, to każdy z nas musiałby je wziąć na siebie i każdy z nas musiałby ponieść konsekwencje swoich grzechów, a konsekwencją grzechu jest śmierć, dlatego że Jezus wziął nasz grzech na siebie, dlatego Jachwę. Bóg nasz Wszechmogący jest miłosierny, łaskawy i nie postępuje z nami według naszych grzechów, nie odpłaca nam według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jeżeli mamy w sercach bojaźń przed Bogiem, wierzymy, w Jego sprawiedliwość, wierzymy w Jego gniew, wierzymy w Jego sąd nad grzechem, to w tym lęku, właściwym, zbożnym lęku, będziemy ukrywać się w Jezusie. Bo wiemy, że tylko tam jest bezpieczne schronienie, w Jego Synu, którego darował, aby przynieść zbawienie grzesznikom. Więc ten, ten lęk, o którym Dawid tutaj mówi, Mówi właśnie o tym właściwym lęku, nie o paraliżującym strachu, w którym uciekamy przed Bogiem, ale w, tym, w tej świadomości Jego majestatu, w świadomości Jego sprawiedliwości, w świadomości tego, że On nie grozi na darmo, tylko wszystkie Jego obietnice są taki amen i wszystkie Jego groźby są taki amen. Więc lękając się tego Boga, Pytamy Go, co mam robić, abym był zbawiony? Co mam robić, aby uniknąć Twojego gniewu? I Bóg mówi, przyjdź do mojego Syna, zaufaj memu Synowi, połóż całą swoją ufność w Jezusie. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Jak daleko leży wschód od zachodu? Powiedzcie mi, kochani. Tak, że się nigdy nie spotykają. Są po przeciwnych krańcach. To jest idea czegoś, czego się nie da połączyć. Czyli tak daleko Bóg oddalił od nas nasze grzechy, że nawet ich już nigdy nie wspomni. Już nigdy nas nie będzie za nie obwiniał, karał i, i, i pośle nas daleko od swej obecności, bo zgrzeszyliśmy, wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy dopuściliśmy się wielu wykroczeń, ale dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego ofierze na krzyżu, Bóg zgładził nasze grzechy i oddalił je tak daleko, jak wschód od zachodu. Rzecz, że dzisiaj, kochani, nie stajemy tutaj, wiecie, w naszej własnej szacie sprawiedliwości, naszych dokonań i naszych niestety grzechów. Ale jeśli chcemy błogosławić Boga z głębi naszej duszy, to możemy to tylko i wyłącznie uczynić, opierając się na tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. Jeśli możemy zbliżyć się do świętego miejsca, świętego Boga, to tylko przez świętą krew Jego Syna, która doskonale oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości, jeśli w Nim pokładamy ufność. I przez Niego możemy śmiało zbliżyć się do Boga i błogosławić Go. Tak jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Jachwę lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Bo On zna całą naszą kruchość. Jakże kruszy, czy jak to powiedzieć, jakże krusi. <grystanie> z jakiego kruchego materiału jesteśmy zrobieni jako glina. Jakże słabi jesteśmy. Jakże pełni niedoskonałości, jakże pełni wad, jakże pełni błędów. Bóg wie, jacy, jak, z jakiej, jakiej gliny jesteśmy ulepieni. On wie, jak, jak, jak słabi jesteśmy. I lituje się nad nami, zna naszą kruchość. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa. A on sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma. Nie widać go na jego dawnym miejscu. Człowiek jest tutaj tylko na chwilę. Człowiek jest bardzo kruchym stworzeniem. Z łaski Bożej bierzemy każdy dech z łaski Bożej. Widzimy, poruszamy się, słyszymy, mówimy. Wszystko, co robimy, cały czas jest podtrzymywane łaską Boga. Ale Bóg nie mówi, że będziemy tutaj za długo. Wyznacza nam kres naszych dni i przychodzi jakiś wiatr, cokolwiek to znaczy, jakiekolwiek doświadczenie, choroba, tragedia, wypadek i już nas nie ma. Więc jeśli Polegamy na sobie, jeśli polegamy na własnych siłach, polegamy na naszych możliwościach, no to wcześniej czy później przekonamy się, że tam nie ma za wiele do błogosławienia. Wcześniej czy później przekonamy się, że tam raczej przychodzi depresja, przychodzi zniechęcenie, przychodzi rozczarowanie, przychodzi jakieś poczucie zagrożenia i niepewności. Nawet najwięksi, najsilniejsi z nas tracą siły, chorują, ulegają wypadkom. Więc jeżeli polegasz na sobie, polegasz na własnych możliwościach, to możesz siebie chwalić <grych> przez jakiś czas. Ale przyjdzie dzień, że spojrzysz na swoją nędzę i na swoją słabość i zobaczysz, że tam nie ma nic do chwalenia. Natomiast ci, którzy patrzą na Boga, Ci, którzy patrzą na tego, który się nie zmienia, który trwa po wszystkie wieki wieków, ci zawsze mają powód do chwały, ci zawsze mają powód do chluby, ci zawsze mają powód do radości w Bogu. Łaska Jahwe trwa od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją. Zobaczcie, ile razy tutaj Dawid powtarza ten aspekt, Bojaźni przed Bogiem, właściwego respektu wobec Boga, właściwego szacunku wobec Boga, zwracania na Niego naszego wzroku, wzroku i polegania na Nim. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów, tych, którzy dotrzymują Jego przymierza i pamiętają, by wypełniać Jego. Przykazania. A więc tutaj mamy te, ten warunek wiary. Tutaj mamy ten warunek prawdziwego polegania na Bogu, który manifestuje się w posłuszeństwie Bogu, w trzymaniu się Jego wymogów, Jego przykazań. Oto Jahwe na niebie utwierdził swój tron. Jego królestwo panuje nad wszystkimi. I teraz Dawid kończy ten psalm wezwaniem aniołów i wszystkich bożych dzieł i własnej duszy na końcu, by znowu wielbić, błogosławić Pana. Błogosławcie, Jachwę, wszystkie jego zastępy, wy jego podwładni pełniący jego wolę. Błogosławcie, Jachwę, wszystkie Jego dzieła, we wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław również Ty, moja dusza Jahwe. Kochani, niechaj ten psalm dopomoże nam dzisiaj wywyższać naszego Boga. Jeżeli... Jesteś dzisiaj w miejscu, w którym myślisz, że nie masz za co dziękować Bogu, nie masz za co mu śpiewać pieśni. Jeśli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym widzisz tylko same złe rzeczy w swoim życiu, same troski, same kłopoty, problemy. Mam nadzieję, że słowa tego psalmu pokazują ci, że tak nie jest. Cokolwiek przeżywasz, z czymkolwiek się zmagasz, przez cokolwiek przechodzisz, Bóg nadal jest dobry. Bóg nadal jest łaskawy, jest miłosierny, uczynił dla nas tak wiele w Chrystusie. Mamy powód do wdzięczności. Wezwij swoją duszę. Przyjdź do Boga i wywyższaj Go, i wysławiaj Go, i dziękuj Mu. I niechaj Jego obecność, Jego Święty Duch pomoże nam prawdziwie zbliżyć się. Do, tych, do rzeczywistości, tych wielkich rzeczy, o których czytamy, o których będziemy śpiewać, o które się modlimy. Oby nie był to czas tylko jakiegoś tutaj naszego religijnego hałasu, ale żeby Duch Święty tchnął życie w każde słowo wypowiedziane i pomyślane w naszych sercach. Obyśmy rzeczywiście doświadczyli dzisiaj tutaj w tym zgromadzeniu również jego obecności, Jego dobroci, Jego łaski, o której czytamy w tym psalmie, o której Dawid składa świadectwo i o której my nieraz tutaj opowiadaliśmy w naszych świadectwach. Powstańmy, kochani, módlmy się i śpiewajmy i zbliżmy się do Boga. Dobry Panie nasz, wielbimy Ciebie za ogrom Twej łaski. Ogrom Twego miłosierdzia, niekończącą się dobroć Twoją na całej ziemi, we wszystkich Twoich dziełach i w naszym życiu. I my mamy świadectwo Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia, Twojego przebaczenia naszych grzechów, Twojego pojednania nas ze sobą, pokoju, radości, wielu doświadczeń dobrych z Tobą. Daj nam nie zapominać o wszystkich Twoich dobrych dziełach w naszym życiu. Daj nam pamiętać, daj nam dzielić się z innymi, daj nam rozgłaszać Twoją chwałę bo w tym czasie, w którym dzisiaj żyjemy. Daj nam, Panie, i tutaj, na tym miejscu, uwielbiać Ciebie z głębi serc. Daj nam wywyższać Ciebie w szczerości serc. Nie w jakiejś yy, tylko ludzkiej możliwości, dzięki ludzkiej zachęcie. Ale Ty sam, Panie, otwórz nasze oczy. Daj nam oglądać Twoją dobroć i wielkość i wysławiać Ciebie z głębi serc, w szczerości serc. Prosimy o działanie Twego Świętego Ducha w pośród nas i podniesienie każdego serca. Zachętę każdej duszy. A Ty, Panie, prawdziwie bądź wywyższony pośród nas, bo godzien jesteś najwyższej chwały. Amen. Panie, kiedy przychodziłam do Ciebie i widzę Twoje, Boże, działanie dzisiaj. Panie, że kiedy nawet ludzie w mojej stronie wracają się, Panie ode mnie, to Ty, Panie, jedzasz mnie z nimi. Ja Ci dziękuję za tę łaskę, Panie, że Pani patrzysz też na nasze serca, co my uczynimy, Panie? Ale Ci dziękuję, Panie, że możemy się uniżać, że możemy się skłaniać. Panie, bo Twoje święte słowo tak mówi, że mamy się jednak bez względu na to, jak ludzie na nas patrzą. Pani, ja jestem za to wdzięczna. Dziękuję, że ratowałeś z wszelkich chorób, że, Panie, doszczyłeś się i proszysz cały czas, że mamy Ciebie, gdzie się przyobiec, gdzie mieszkać, Panie. Za siły, za zdrowie, a przede wszystkim za to, że mamy Ciebie, bo to jest wielka Twoja, twoja cudowna miłość, że to Ty się nam objawiłeś, że możemy na Tobie spolec. Panie, dziękuję przy Bogu za tą wielką, cudowną łaskę, jaką nam okazałeś. Amen. Amen. Panie Boże, z całego serca pragnę również dołączyć się do wdzięczności duchów tego Pani. Przydawałeś nam kolejny dzień życia, że mogliśmy się spotkać Panie tutaj na tym miejscu. Spotkać się przy Twoim świętym słowiu, które Pani przypomina nam, jak mamy być wdzięczni Tobie Boże. Dziękuję Ci z całego serca. Pragnę zawsze okazywać Ci wdzięczność Boże staram się pamiętać o wszystkich dobrodziejstwach o tych dobrych rzeczy też tych, które były doświadczeniami, które były może z uwagi, z ludzkiego punktu widzenia, ale wiem, że Ty wszystko czynisz dla mojego dobra, pani. Dzięki Ci za tą wielką łaskę, Boże. Dziękuję, że jestem Twoim dzieckiem, pani, Czy mogę też się w Twoje ręce? Chwała Ci za to, Boże. Z całego serca jestem Ci wdzięczny, Boże, za zbawienie, za moją żonę, za dzieci, za mnie, za wszystko, pani, za rodziców. I za to, że Ty nas prowadzisz, pani, i tym, a jeżeli, może za o czymś, w jakimś dobrodziejstwie, którego doświadczyłem w moim życiu, panie. To nie gniewa się na mnie, panie. I przyjmij moją wdzięczność, przyjmij wołanie moje, bo ja abym może wzrastać w moim świętym słowie, abym ja coraz bliżej ciebie, panie Jezu, tego pragnę, boże, z całego serca. Po Błogosławie tu zgromadzanie, po, po w Słowo, które będzie głoszone jeszcze, boże. Po wieści, panie, abyśmy oddawali tobie należną chwałę, bo godzin jesteś chwały, panie. Dzięki za wszystko, pocieszaj serca nasze, boże. Może ktoś ma jakieś problemy, może jakieś choroby, Panie. A Ty jesteś nadzieją naszą, że we wszystkim Panie to nie będzie za wszystko chwała, bo wiecznie niech, ale... Amen. też w swoim życiem codziennym, każdego dnia, do Pani Ciebie. Można się, żebyśmy wszyscy tak żyli, żeby przynosić Tobie chwałę w naszym życiem Pomóż nam proszę o tym. Amen. Amen. Amen. że korzystając z tego Panie, że opierając się o tym ramieniu, doprowadzisz nas tam Panie, doprowadzisz mnie tam, gdzie Ty chcesz Panie, żeby dotarł, żebyśmy my wszyscy dotarli. Tutaj dziękuję Ci też Panie za to, że Ty jesteś tutaj obecny na tym gromadzeniu przepuścięty Panie, że y, przyszliśmy tu, żeby się spotkać z Tobą Panie przede wszystkim, żeby Trzymać od Ciebie to wsparcie, Panie, to pouczenie, to, uczenie, to e, Panie uzdrowienie, żebyśmy Panie wyszli stąd napełnieni, żebyśmy radowali się ze spotkania z Tobą. Ja, Panie, też przynoszę swoje dziękczynienie za wszystkie dobre rzeczy, Panie, które przyczyniłeś też w moim życiu, ale też przynoszę Ci że Twoje oblicze, swoje troski, które znasz. I wierzę, że Pani w Tobie jest rozwiązanie Nie. troski, problemów. Nie. daję Pani, Tobie chwałę. Najwyższy, Szanowni Pani, też mam dużo moją. chwał. Chwałę, Pan, Pan, Pan, Pan. Amen. amen, amen. Patrząc na nasze święte życie. Też kiedyś żyli. Prosimy Cię Pani. Dziękujemy Cię, że możemy wszystkim brać udział. Prosimy Cię Pani nie bieżące rodziny. Też otworzy młodzie Pani. Daj nam proszę być dobrym z nami. Żeby nie tylko Słowem, <śmiech> Twoim Słowem, ale też naszym postępowaniem mogliśmy <śmiech> pozyskać. Ponal Pani też pierzymi ojcami, synami z burkami, z rodzicami. Prosimy, że Panie to wszystko na sprawa Amen. Amen. obudniarzami, się Pan, jak dzięki, lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twojego, skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w przed Tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej ze względu na wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę Twoją, nie ma bowiem dostaw ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba otwartym grobie męzga moich, Językiem swym schwywiają, kuka się w Boże, Niech padną przed własne gmowania, Z powodu licznych przestępstw które otwór Gdzieś zbuntowali się przeciwko Tobie, Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie uchwają, Będą się głośno weselić na wieki, Ty będziesz ich osłaniać, A ci, którzy miłują imię Twoje, Będą się radować Tobą, bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego. osłania jego życzliwością, jak przytarczy. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracie siostry. wszystkich obecnych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Taki przywilej został mi nadany, żeby tu być przed wami i przekazać Wam pewne rzeczy, które uważam, że są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności, a także każdego z nas zasobna. I powiem, że będzie tego troszeczkę, będzie tam parę kwestii poruszonych, także możecie też w cichości modlić się, żebym to jakoś przekazał, jak najbardziej poukładane i rzeczywiście wszystko to, co jest istotne i najistotniejsze. Drodzy bracia i siostry, kiedy zabierałem się do selekcjonowania tych wszystkich moich przemyśleń i tego, co Bóg mi pokazał przez ten okres, kiedy byłem tutaj ostatnio, stwierdziłem, że dużo z tych rzeczy to tak naprawdę my już znamy. I nawet to, co dzisiaj będę chciał przekazać, już brat Paweł już napomknął, także doszedłem do przekonania, że my naprawdę tak Poruszamy się w pewnej przestrzeni, która jest nam już w jakiejś mierze znana. I chodzi o to, żeby te pewne rzeczy sobie od czasu do czasu odświeżyć, przypomnieć. Bo niestety, tak jak to było wspomniane, ja też mam z tym problem. Dużo rzeczy zapominam. To, co się zdarzyło w moim życiu, i dopiero jakieś sytuacje życiowe, czy, czy też czytając słowo Boże, to mi się zaczyna powtórnie jakby, to zaczyna powtórnie przychodzić, i wtedy i dziękuję Bogu, że, że mi to przypomniał. Dlatego myślę, że nie jest złym, kiedy pewne rzeczy sobie przypominamy ale mam też nadzieję, że będą pewne aspekty, które będą w jakimś stopniu dla nas nowością. Bóg daje do społeczności to, co jest potrzebne. Ja zakładam, że my wszyscy albo przynajmniej część z nas, ale zakładam, że my wszyscy modlimy się o społeczność, modlimy się o pieśni, o to, żeby Bóg prowadził nasze modlitwy, ale modlimy się również o Słowo Boże. I Bóg w swojej wszechogarniającej wiedzy najlepiej wie, co przekazać. I przekazuje to, co jest nam najbardziej potrzebne. To, co jest nam najbardziej potrzebne. Z drugiej też strony Bóg nie może dać często dla społeczności czegoś jakiegoś szczególnie nowego, dlatego, bo społeczność na przykład nie przerobiła materiału z poprzednich zajęć. To tak jest w szkole. I tutaj trzeba sobie przed Bogiem uczciwie powiedzieć. W szkole też tak jest, jeśli nauczyciel widzi, że uczniowie z różnych powodów, nie radzą sobie z materiałem, który był przekazany wczoraj, czy też przedwczoraj, czy rok temu. Można powiedzieć, że ma ograniczone możliwości, nie on jako Bóg, ale ma ograniczone możliwości działania do Kościoła ze względu na opieszałość Kościoła, ze względu na opieszałość społeczności. Dlatego nie dziwmy się, jeśli pewne rzeczy cały czas są powtarzane. Jest to wynikiem być może mniejszej czy większej naszej opieszałości przyjęcia tego, co już było mówione i, dziękuję, i przez to nie możemy posuwać się tak, jak Bóg by tego sobie życzył i na pewno jak my byśmy sobie tego życzyli. Yy, powracając może konkretnie do słowa, do meritum sprawy i chciałbym dzisiaj się posiłkować na bardzo znanej postaci ze Starego Testamentu. Od razu powiem, że jest to bardzo barwna postać. Życie tego człowieka, bo był to mężczyzna, było pełne walki, potyczek, które przeplatało się z jakimiś wątkami miłosnymi i to się krzyżowało, mieszało i można by powiedzieć, że jest to taki troszeczkę miszmasz, ale, ale, ale, ale Bóg to wszystko miał cały czas w życiu Samsona, bo o nim chcę dzisiaj powiedzieć. Bóg cały czas miał wszystko pod kontrolą. Jak wiemy, Samson był młodym, zdrowym, silnym mężczyzną. Taki mamy, taki mamy obraz Samsona, jako mężczyzny, który był silny, zdrowy, wysportowany, nieugięty, nieustraszony i w zasadzie jego życie to tak troszeczkę żartobliwie można by przyrównać do scenariusza filmów akcji z czakiem Chuck, Norrisem w roli głównej. Taki, taki, taki po prostu miał życie, taki był, taki miał charakter. I tak jak powiedziałem, ono się przeplatało z wątkami miłosnymi, ale musimy spojrzeć na Samsona troszeczkę z innej strony, wplatając w to Słowo Boże. Mianowicie, to, że on był silny i nieustraszony, w pewnym sensie wynikało z jego natury, wynikało z jego fizycznych możliwości, ale to nie było wszystko. Jego zwycięstwa, jego niemożność pokonania go wynikała przede wszystkim z tego, że był Nazarejczykiem i brzytwa, jak jest napisane w 13 rozdziale 5 wersetu, chodzi o Księgę Sędziów, i brzytwa nie przeszła po jego głowie. Czyli on nigdy nie był od urodzenia strzyżony. I te włosy, które mu narastały, może nie tyle włosy, ale był to jakiś znak i taka, ja bym powiedział, tajemnica, którą miał pilnować, że tak długo, jak ta brzytwa nie przejedzie po jego głowie, bo on będzie nie tylko silny i mocny, ale będzie niezwyciężony, niezależnie od sytuacji. I powiedzmy sobie, czy było tego aż tak dużo, czy to było takie trudne do wykonania? No chyba raczej nie. Po prostu nikomu nie powiedzieć, jaka jest tajemnica moich sukcesów. Nikomu nie zdradzić tej tajemnicy. To było całe, całe zadanie, jakie stało przed nim. Tak naprawdę to nie musiał ćwiczyć kulturystyki, nie musiał stosować odpowiedniej diety, czy uprawiać jakieś sporty, walki. Jedyne, co miał pilnować, nikomu nie mówić, jaki jest sukces, jaka jest tajemnica jego niemożności pokonania go. I będąc w tej myśli, będąc w tej myśli, od razu przychodzi mi na myśl inny fragment ze Słowa Bożego, bardzo podobny, kiedy Izrael miał wyjść z Egiptu. Był pod panowaniem Egiptu, ale nastał czas, że Bóg zdecydował, że, Egipt trzeba, że, przepraszam, że Izrael trzeba wyciągnąć z ziemi egipskiej i po różnego rodzaju perypetiach, już na samym końcu, Bóg powiedział tak, że każde domostwo ma zabić baranka, i będzie go spożywać w nocy, natomiast krew, która jest z tego baranka, tą krwią mają posmarować od drzwia i nad prożę. I Bóg powiedział, że jeśli to zrobią, to anioł śmierci, który miał przejść przez Egipt, ominie te domostwa. Nie wejdzie i nie zabije pierworodnych. I to będzie wielki znak, że jest różnica między tymi, którzy są bożymi, a tymi, którzy są na zewnątrz. Też, można powiedzieć, nie było to trudne. I rzeczywiście oni dochowali tego i spożywając baranka, jednocześnie też, zanim zaczęli go spożywać, posmarowali te od drzwi, nad proża krwią i to zdecydowało, to ich posłuszeństwo, że anioł śmierci nie wszedł do tych domostw, i nie pozabijał ich pierworodnych. Widzimy tutaj bardzo duże podobieństwo. Również dzisiaj, żeby odnieść się już do dzisiejszych czasów, mamy sytuację bardzo podobną, i to my mamy sytuację bardzo podobną. Bóg od nas aż tak wiele naprawdę nie wymaga. Bóg nie wymaga od nas jakiejś wielkiej determinacji, jakichś wielkich poświęceń, żebyśmy na kolanach chodzili. Żebyśmy pościli całymi dniami. Żebyśmy nie planowali wielkich jakichś eventów. Bóg chce tylko jednego od nas na sam początek. Tylko jednego chce na sam początek. Żebyśmy nasze życie budowali na fundamencie Jego. Na fundamencie proroków i apostołów. Abyśmy krótko trzymali się nauki apostolskiej. I to wszystko, co Bóg od nas wymaga. Czy to jest dużo? No, chyba nie. Skoro Bóg to dał, to widocznie nie jest to niewykonalne. Jeśli byłoby to niewykonalne, no to wiadomo, że Bóg by znalazł inny sposób, żeby prowadzić Kościół. Natomiast Bóg właśnie dał takie zadanie Kościołowi, Jego Syna Jezusa Chrystusa, czyli nam, żebyśmy króciutko trzymali się podstaw wiary, fundamentu Jezusa Chrystusa, przepraszam, fundamentu opartego na prorokach i apostołach, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. I to musi być cały fundament. Nie może być część, nie może być połowa, nie może być jedna trzecia czy 17 22 To musi być cały fundament, 100 na 100. Tego mamy się trzymać. Musimy od razu wziąć pod uwagę fakt, że tak jak powiedziałem, to nie jest niewykonalne, dlatego, bo Słowo Boże zostało posłane do dzieci. Jezus powiedział, że do takich właśnie tych małych, którzy nie mają poukładanych swoich teorii jakichś religijnych, właśnie do tych małych zostało głównie skierowane Słowo Boże i że oni to wykonają oraz ci, którzy staną się jak te dzieci. A więc jeśli Bóg takie proste rzeczy przekazał swojemu Kościołowi do wykonania, to nie są one niewykonalne. I powiem wam z tego miejsca, że ludzie sami sobie tylko komplikują życie. Często nie chcą dostosować się do Słowa Bożego i na różne sposoby próbują wywinąć się spod autorytetu Słowa Bożego. Jest to bardzo powszechne i będzie narastać. Musimy to od razu sobie Uzmysłowić. Będzie to narastać. Widać mniej lub bardziej wyrafinowany sposób, czy też sposoby, żeby wyrugować Słowo Boże. Jeśli Kościół zostanie wyrugowany ze Słowa Bożego, to właściwie już mu nic nie zostanie. Zostanie mu pusta religia. Kochani, nie możemy dać się ogłupić. Podstawą i fundamentem nie jest historia Ojców Kościoła nie żadnych innych ludzi, mądrych tego świata. Naszą podstawą jest Słowo Boże i tylko Słowo Boże. I poprzez Słowo Boże mamy wszystko badać. Jeśli chodzi o Samsona, o jego historię, tak jak powiedziałem, która była bardzo barwna, mamy zapisane aż cztery Aż cztery rozdziały w Księdze Sędziów. To jest sporo. To jest sporo. I muszę wam powiedzieć, że mm, również jest wzmianka w Nowym Testamencie o nim. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, ale o Samsonie jest również napisane w Księdze Hebrajczyków w XI rozdziale. To jest bardzo zacny rozdział. Tam są spisani sami bohaterowie wiary. Sami bohaterowie wiary. To, co Bóg przez nich uczynił. Czyli to nie jest jakaś postać taka sobie, wiecie, drugoplanowa czy trzecioplanowa, jeśli w ogóle tak można powiedzieć. On był w poczęcie tych najbardziej wypróbowanych, niezależnie od swoich jakichś słabości, sług bożych, którzy mieli do spełnienia pewne zadanie. A jego zadaniem było to, żeby zapoczątkować wyzwolenie Izraela z panowania Filistyńczyków. I kiedy ja sobie tak yy, przeglądałem ten jedenasty rozdział hebrajczyków, myślę, Abraham, Noe, Gedeon, Samson, co to są za słudzy Boży, jak ja bym chciał być w tym poczęcie, ależ im zazdrościłem. Naprawdę tak sobie w którymś momencie pomyślałem, wiecie? I, i, i, I potem już tak dalej, i czytam, czytam i tak się zastanawiam. Właściwie to jest niemożliwe. Tak. Faktycznie jest to niemożliwe, bo to są sami ci, którzy byli według Starego Testamentu w tym okresie. Dlatego z racji tej, że my jesteśmy w Nowym Testamencie, no to musimy patrzeć na inną księgę. Na tą księgę, która jest w naszych czasach obowiązkowa. Ona obowiązuje dzisiaj. Jest taka księga. Na pewno część z nas już wie, o co chodzi. No jak myślicie, jaka to może być księga, która obowiązuje dzisiaj? No pewnie księga żywota. Pewnie księga żywota, pewnie o to chodzi. Czy ona jest jakaś gorsza od księgi tamtej? W Słowie Bożym nawet czytamy, że ona ma jeszcze większe, jeszcze lepsze świadectwo niż według Starego Testamentu, że to jest coś szczególnego, że to jest wypełnienie całej historii ludzkości i ma ona kolosalne znaczenie dla każdego człowieka. Ona ma kolosalne, decydujące znaczenie dla każdego z nas tutaj obecnych. Czy ja jestem zapisany w tej Księdze Żywota, czy nie? To czyni naprawdę wielką różnicę. Słowo Boże poucza nas, że ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota, i tylko ci, mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, w zmartwychwstaniu do życia. Tylko ci. Dlatego ważność Księgi Żywota jest tak istotna, tak, tak istotna. Następną rzeczą, jaką się narzuca oczywiście na myśl jest to, żeby się zastanowić, żeby każdy z nas, być może nie wszyscy, może je nie są pewni, ale być może ci, którzy mają jakieś wątpliwości, jak to wygląda u mnie, czy moje imię, czy moje imię, czy twoje imię jest tam też zapisane, bo o tym decyduje, gdzie znajdziesz się w przyszłości. To jest tak jak w, w liście do Jana, że kto ma syna, ma żywot, a kto nie ma syna, nie ma żywota. Kochani, w świecie duchowym nie ma czegoś takiego jak ziemia niczyja. Że jakaś strefa buforowa. Tutaj na ziemi, tak. Ale w Królestwie Bożym nie ma tego. Człowiek przynależy albo do jednego Pana, albo do drugiego Pana. Dlatego jest to tak bardzo ważne, żeby być przekonanym, gdzie ja dzisiaj stoję? Na jakim ja fundamencie stoję? Czy stoję rzeczywiście na fundamencie Bożym? Czy na fundamencie moich jakichś wymysłów? Czy, czy, czy wmawiam w siebie coś? Czy coś w tym rodzaju? Czy w swojej religijności? To musimy naprawdę przebadać. Nie ma nic ważniejszego i nie ma nic cudowniejszego, nie ma nic piękniejszego niż świadomość człowieka, że ja jestem zapisany w Księdze Żywota, że moje imię tam jest, to zmienia wszystko w życiu człowieka. Jeśli masz świadomość, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota, człowiekowi od razu chce się żyć. Jest jak ten orzeł, od razu wzlatuje. Wszystko się przestaje liczyć. Wszystko, co jest tutaj na ziemi, dlatego, bo on ma cel. On wie, dokąd on idzie i wie, że spotka się ze swoim Panem. I to dzisiaj już ma to zagwarantowane o ile oczywiście nie zgłupieje po drodze, tak mówiąc kolokwialnie. Bo i takie przypadki mogą się zdarzyć. Ale na dzień dzisiejszy, jeśli ja mam świadomość, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota, to jest niemożliwością, absolutną niemożliwością, żebym nie należał do grupy najszczęśliwszych ludzi na świecie. Po prostu nie ma takiej opcji. Mimo różnego rodzaju prześladowań czy, czy chorób, o których było wspomniane, czy jakichś niedogodności, jakichś utrapień, ale jednak ta świadomość, że ja jestem zapisany w Księdze Żywota, że moje imię tam jest zapisane, że zostałem tam przeniesiony i trwam, jest najcenniejszym skarbem, najcenniejszym. Nie ma nic, nie ma. Po prostu nie ma. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Ale powracając do Samsona. Wszystko było dobrze. Wszystkich zwyciężał. Nie było takiej okoliczności, żeby był przegrany, żeby ktoś go położył na łopatki. Nie. Zawsze był górą. Zawsze był głową, a nigdy ogonem, jak to się mówi. Zresztą to jest werset z Biblii, że macie być głową, a nie ogonem. I było wszystko dobrze aż do czasu. Aż do czasu, kiedy spotkał Dalilę, niewiasta. Pewnie taka drobna, no na pewno przy nim była drobna, prawda? Drobna, można powiedzieć taka niewinna, być może skromna, mrugająca oczami, przypodobiająca się dla Samsona. Także na tyle wyglądała powabna, że Samson zakochał się w niej. Tak jest napisane dokładnie. 16 rozdział, czwarty werset Księga Sędziów jest napisane, że Samson zakochał się w niewieście, której na imię było Dalila. I tu niestety jest punkt przełomowy. Ja w swojej prostocie powiem tak. Samson postawił na złego konia. Tak, to jest taki, takie powiedzonko jeździeckie. Samson postawił na złego konia. I to nie dlatego, że Dalida była koniem. Nie, Dalida nie była koniem. No, tego nie mogę powiedzieć, bo mi siostry przesolą zupę, jak będą dzisiaj na Agapie podawać. Nie, Dalida nie była koniem. Ale Dalida była koniem, ale trojańskim. Trojańskim koniem. Znacie na pewno historię Troi i walki o zdobycie Troje i wszystko, co jest z tym związane, jak oni podchodzili, jak toczyli boje i, i, I przez szereg lat w żaden sposób nie udało się tej troi zdobyć. Na różne sposoby próbowali. No i nie szło tej troi zdobyć. Tak dzielni byli wojownicy troi, aż podeszli ich sposobem, podstępem. Dlatego, bo koń trojański, który jest tak naprawdę, tak już na marginesie, to nie jest rzeczy faktyczna, historyczna, tam się miesza historia z jakimiś tam... Wierzeniami, nie wiem, jakby to. Ale wiem, użyłem tego przykładu, bo każdy z nas wie, kim jest koń trojański. Chyba każdy. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie znał historii zdobycia troi za pomocą kroja, konia trojańskiego. I koń trojański zawsze był synonimem zła, przede wszystkim podstępu. I tak rzeczywiście było w tej sytuacji. To był podstęp. Oni z jednej strony tak jakby się wycofali, według tej historii oczywiście, wycofali się, ale potem wpuścili tego konia trojańskiego. Właściwie nawet ci sami wciągnęli go jako prezent. I wtedy ci, którzy byli w brzuchu, wyskoczyli, potwierali zawory tych wszystkich bram, i całe wojsko wpadło do Troi podstępem i wymordowało, spaliło miasto, splądrowało i Troja upadła. Tak samo było w życiu niestety Samsona. Dlatego przyrównałem to do tej historii o koniu trojańskim. Koń trojański jest synonimem zła, jest his, his synonimem podstępu. I taka była Dalida, niestety. Ta Dalida, w której on się zakochał. W sumie o ich związku tak nie jest napisane stricte, o co tam chodziło. Oni przebywali ze sobą, ale nigdzie nie czytamy, żeby kiedyś się pobrali, żeby byli jako mąż i żona, żeby mieli jakieś dzieci. Nigdzie tego nie wyczytamy w Księdze Sędziów w każdym razie, w tym fragmencie, ale jednak byli cały czas ze sobą i czytamy, że ona pod wpływem swoich pełnomocników, bo miała swoich pełnomocników, którzy powiedzieli, że jej zapłacą dużo pieniędzy, aby tylko dowiedziała się, w jaki sposób pokonać Samsona, który był dla nich utrapieniem, dla filistyńczyków. I dzisiaj diabeł niestety postępuje bardzo podobnie. Niestety postępuje bardzo podobnie. Ma swoich pionków, ma swoich hetmanów, gońców którzy na różne sposoby próbują się wkraść ze swoimi ideami diabelskimi. I jeśli człowiek nie zachowa czujności, to mogą spotkać go naprawdę bardzo przykre konsekwencje. Bardzo przykre konsekwencje. Kiedy nachodziła go wiele razy, on odprawiał ją, ale jak czytamy dalej w czwartym wersecie szesnastego rozdziału, zobaczmy, Księga Sędziów, szesnasty rozdział, nie, nie czytam. 16, 16 rozdział i szesnasty werset jest napisany 16 i 17. To też gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie, i dała mu się we znaki tak, że życie mu już obrzydło. Wyjawi jej całą swoją tajemnicę. Widzimy, jak można, w jaki perfidny sposób zniszczyć drugą osobę. Tak na, na marginesie, Siostro, siostry tutaj się śmieją, nie? ale to, to, to, to, to tak nie zawsze działa. To nie to, że kobiety zawsze są dalilami, a sam, facecie są Samsonami. Często jest na odwrót. Także to, to ja tu bardziej chcę powiedzieć o tym, że sytuacje mogą być różne, o różnej koniugacji, ale trzeba po prostu zawsze mieć na zawsze mieć się na baczności. I czytamy, że poprzez to swoje utyskiwanie, poprzez ten płacz, narzekanie i, i, i przychodzenie do niego, ten facet po prostu już miał wszystkiego dosyć. I w końcu już dla spokoju wyjawił jej tę tajemnicę. To tak działa, wiecie? To tak może działać w naszym życiu. Słyszałem o takiej torturze. Są różnego rodzaju wymyślne tortury, ale jedną z nich ponoć z Chin pochodzi, tego nie wiem. Jest tortura, że kładzą delikwenta na plecy, twarzą do góry i kropla wody spada mu na czoło z wysokości powiedzmy pół metra czy metr, co parę sekund. Jak jest ciepło, to nawet fajnie, nie? Zrosi se czoło, bo jest ciepło. I to rzeczywiście na początku nie robi wrażenia, ale kiedy to już trwa godziny, czy parę dni, kiedy tak leży, to jest normalnie jak uderzenie obuchem w głowę. Człowiek dostaje, odchodzi po prostu od zmysłów. Tak samo tutaj ta sytuacja jest bardzo podobna. Tak mu się naprzykrzała, że już miał po prostu tego wszystkiego dosyć i po prostu wyjawił jej tą tajemnicę. Drodzy moi bracia i siostry, takie rzeczy też musimy brać pod uwagę. Czytamy w Słowie Bożym, że Jezus przyniósł miecz, aby poróżnić człowieka z jego najbliższymi. To też jest fundament nauki Jezusa Chrystusa. I musimy naprawdę być ostrożni, ja bym powiedział szczególnie ostrożni, w relacjach z naszymi najbliższymi, którzy są jeszcze nienawróceni. Ja wiem, mnie jest, powiem wam tak, mi jest bardzo trudno w ogóle to mówić, bo ja wiem, że to są y, braterstwo, y, to jest krew, że to jest y, wspólna rodzina, ta cielesna i tak dalej, ale my musimy sobie wiele rzeczy jeszcze wyjaśnić i mówić Szczerze, otwarcie. Ja bym wolał mówić same dobre rzeczy z tego miejsca, naprawdę. Wszystko jest wspaniałe. O, będzie to, patataj, patataj i pójdziemy do Królestwa Bożego. Ale to tak nie działa. W naszym życiu jest wiele pułapek i nikt, nikt nie ma z nami tyle kontaktu, co nasi najbliżsi. Może jeszcze w pracy. W kamczazie oni są w czubie. Oni mają z nami dużo kontaktu i musimy pamiętać, przyjąć jedną zasadę że dopóki się nie nawrócili do Pana, to są po drugiej stronie barykady. Taka jest zasada. Tak jak powiedziałem, nie ma ziemi niczyjej. Dopóki się nie nawrócą, są po drugiej stronie barykady. I tak naprawdę nie wiadomo, co się jeszcze może zdarzyć. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, kochani, że mamy być jak gołębica i jak węże. Mamy być... Niewinni jak gołębice, niewinni jak gołębice, ale też chytrzy jak węże. Słowo Boże mówi nam, że miłość wszystkiemu wierzy. Miłość wszystkiemu wierzy, ale też wszystkiego musi się spodziewać. Nie możemy tych wersetów wykreślić ze Słowa Bożego. Musimy uważać, żeby nie dać się oszukać. Tak było w przypadku Dalili i Samsona. To były bardzo bliskie sobie osoby. Jeden nawet się zakochał w niej. Właśnie sam, mówił mówi o tym. A jakie były następstwa tego, sami dokładnie wiemy, czytając ten szesnasty i siedemnasty rozdział. Niestety, niestety czasami tak to bywa. I tu musimy być naprawdę, naprawdę bardzo ostrożni. Czasami, wiecie, czytamy w różnego rodzaju artykułach, szczególnie w, właściwie chyba tylko w lato, że ktoś tonął, jakieś dziecko i rodzice wskoczyli za tym dzieckiem i okazało się, że obydwoje utonęli. Są takie tragedie, naprawdę. Chcą ratować z serca swoje dziecko, ale niestety nie mają doświadczenia i w danej sytuacji niestety i jedno tonie, i drugie tonie. To są takie tragedie. I to można przyrównać właśnie. Żeby... Ratować jak najbardziej, ale też musimy być jak profesjonalny ratownik. Dlatego, bo profesjonalny ratownik po pierwsze uczy się jak ratować innych i drugie jakie ma zastosować metody, żeby samemu nie dać się utopić. Oni się tego uczą, wiecie? Nie tylko jak ratować innych, ale jak samemu nie dać się utopić przez Topielca. I tak my powinniśmy to postrzegać. My też musimy być czujni, mamy być jak gołębice, ale też jak węże. Mamy wszystko miłować, ich miłować, ale jednocześnie być ostrożnym. To musimy zachować, kochani. Ja to mówię tutaj z tego miejsca z całą świadomością. Wiecie, ja już od paru miesięcy noszę się z tym, że chciałem to powiedzieć. Mówię, no, no trudno mi jest. Dzisiaj jeszcze jak tutaj stałem, wiecie, prze, naprawdę przeżywałem jak nigdy. Nie wiedziałem, czy to mówić, czy nie mówić. Do końca się biłem z myślami. Bo ja wiem, że to jest trudne, to jest przykre. Ale z drugiej strony wiem, że to jest prawda biblijna. Tego nie da się ominąć. Prawda biblijna musi być zawsze na, na samym czele, na samym czubku. Musi być objawiona i my musimy z tego korzystać. Mam to już za sobą i, i dobrze. Kiedy Samson uległ wpływom Dalili, a właściwie uległ wpływom tych mocodawców, za pomocą Dalili, jako tego pionka, może gońca, nie wiem, no na pewno nie hetman, bo takie jest diabelskie działanie, Niestety musiał za to zapłacić bardzo wysokie, wysoką cenę, poniósł naprawdę straszne konsekwencje. Bo kiedy wyjawił tą swoją tajemnicę, wzięła, zawołała jakiś gości, którzy go ostrzygli i on stał się jak zwykły, normalny człowiek. Nic nie mógł zrobić. Kiedy się obudził ze snu, chciał walczyć tak jak zwykle, myślał, że znów zwycięży. A tu się okazało, że niestety chwała Boża od niego odeszła, dlatego, bo nie dotrzymał tajemnicy tej prostej rzeczy, której miał się trzymać, nikomu o tym nie mówić. I tylko to miał robić i byłby do końca życia niezwyciężony. Ale niestety pod wpływem, tak jak wiemy, Dalili zrobił to i stało się to, co się stało. Stało się to, co się stało. Wyłupili mu oczy, bo go związali, wyłupili mu oczy i jako niewolnik poszedł mleć żarna. W więzieniu był. Straszna, straszna rzecz. Kochani, my czasami przez swoją głupotę robimy niewłaściwe rzeczy. Przez, czy to przez głupotę, czy przez niedowiarstwo, czy przez jakieś lekceważący sposób podejścia do, do Biblii. I potem się dziwimy, że nam jest źle w życiu. Ale to jest następstwo ludzkiej głupoty, czy też niedowiarstwa. Co innego jest być prześladowany dla Ewangelii, a co innego cierpieć zło, cierpieć następstwa swojej głupoty. To, to trzeba oddzielić. Czym innym jest, kiedy ja głoszę Ewangelię, przykładowo biorę skrzynkę, stawiam na środku rynku w Wejherowie, wchodzę na nią i zaczynam głosić Słowo Boże, no to wiadomo, jaki będzie odzew, prawda? I wtedy ja rzeczywiście cierpię dla Ewangelii. Znaczy ja nikogo nie, nie namawiam do tego, tylko jako przykład podaj. Wtedy zobaczymy, co to jest cierpieć dla Ewangelii. A co innego jest, kiedy jadę przez miasto, gdzie jest teren zabudowany 80 albo 100 na godzinę, to zapłacę niezły tiket albo nawet mi prawo jazdy zabiorę. I co, ja wtedy cierpię dla Chrystusa? No swoje głupoty to zrobiłem. I powiem wam, że jest pewna grupa, właściwie to chyba nawet wszyscy, tylko w mniejszym lub większym stopniu, niestety podlegają tej takiej ludzkiej głupocie, że wiecie, my żyjemy jeszcze w tym świecie, prawda? My mamy te nasze ciała, które są podatne na głupotę. Niestety i dajemy się czasami oszukać. Dopiero kiedy już nasze ciała zostaną przemienione w uwielbione, to już wtedy nie będzie na nas nic działało. Ale póki jeszcze jesteśmy w tym ciele, niestety jesteśmy narażeni na jakieś głupstwa. Tylko proszę was, kochani, róbmy tego jak najmniej. Albo najlepiej starajmy się w ogóle nie robić głupich rzeczy. A jeśli one nawet przyjdą, no to lepiej zapłacić 500 zł niż 5 tysięcy. Mówię o mandacie, prawda? No niestety, niektórzy nie umieją z tego wyjść i, i ciągle brną i brną i brną. I potem mają pretensje do całego świata. No nie można tak, no. W którymś momencie trzeba stanąć na fundamencie Słowa Bożego. Trzeba. Powiedzmy sobie tak, Bóg w swoim miłosierdziu jednak, to jeszcze, jeszcze chwileczkę, Bóg w swoim miłosierdziu jednak nie chce, żeby ten stan rzeczy trwał wiecznie. Bóg za każdym razem chce podnieść człowieka i robi wszystko, wszystko co tylko możliwe, żeby go podnieść z tej niedoli, z tych problemów, które przez swoją głupotę wpadły, tak jak właśnie sam co. Robię wszystko. I tak samo zrobił to w sytuacji Samsona. Czytamy piękną rzecz, że te włosy zaczęły mu, które zostały przedtem ogolone, ale one zaczęły mu powoli odrastać. Bóg powoli zaczął pukać do Samsona, upominać się o niego, mówi Samsonie, Samsonie, ja mam jeszcze zadanie do wykonania i ciebie chcę użyć. I te włosy mu rosły i na tyle mu rosły, że sam są czytamy, że znów zaczął nabierać tej niezwyciężoności. I chciejmy, jeśli już jesteśmy w tarapatach, korzystać z tego. Bóg zawsze, za każdym razem, kiedy człowiek w nieuzasadniony, głupi sposób narobi sobie problemów. Bóg nad tym wszystkim czuwając, cały czas chce Jego wyciągnąć z tej trudnej sytuacji. Takie jest serce Boże. On nie chce, żebyśmy tam gnili i siedzieli w tym bagniu. On zawsze chce nas wyciągnąć, wyciąga rękę, rzuca gałąź. Nie wiem, wszystko, co tylko możliwe, aby nas wyciągnąć z tego bagna, jeśli już w nie wpadliśmy. I tak było w sytuacji Samsona i tak jest zawsze w sytuacji tych, którzy mimo swojej głupoty jednak mają tą, tą, tą iskierkę miłości do Boga i, i chcą się jednak Jemu przypodobać. Ja wierzę, że, że, że każdy z nas tutaj jest taki, który ma tą iskierkę chęci przynależności do Boga i Bóg chce ciebie wyciągnąć, nawet jak masz jakieś naprawdę wielkie problemy, czy nawet małe problemy, niezależnie. Bóg chce, żebyśmy naprawdę, jeśli już mamy cierpieć, to cierpieli tylko i wyłącznie dla Jego imienia, dla Ewangelii, a nie dla swoich głupot. I kiedy mu te włosy odrosły, to czytamy dalej, to jest szesnasty rozdział, już sama końcówka, szesnastego rozdziału, czytamy, że był już na tyle silny, że mógł te dwa słupy takie stały, na których był pewnie jakiś podest, jakaś podłoga. W każdym razie on je roz, rozepchał i tam się znajdowało wiele tysięcy tych wrogów. I dzięki temu, właściwie dzięki temu, no, zginęli ludzie, ale to byli jednak wrogowie Izraela, I oni po prostu poginęli, poginęli. Czyli można powiedzieć, że do samego końca jednak wykonał to dzieło Boże, bo on został po to od samego początku posłany, żeby zapoczątkować zwyciężanie filistyńczyków jako wrogów Izraela. Jako wrogów Izraela. I musimy wiedzieć dzisiaj, Musimy nauczyć się kolejnej rzeczy, że Bóg jak coś zacznie, to zawsze kończy, zawsze, zawsze, czy z nami, czy bez nas. My możemy się ociągać. Jak my się będziemy ociągać, to Bóg kamienie wzbudzi, albo kogoś innego da, jeśli będziemy my się ociągać. Dlatego zachęcam, żebyśmy się raczej nie, osiągli, nie ociągali i mieli świadomość, że Bóg dzieło, które zapoczątkował, czyni, On na pewno skończy, na 100%. Nie na 98 czy 99, ja tak czasami mówię, bo ja jestem człowiekiem, nie znam wszystkich tajemnic, pewne rzeczy wydają mi się bardzo pewne, ale jednak mówię na 99 albo 98%. Natomiast u Boga tak nie ma, 99, 98, u Boga jest zawsze stuwa. 100%. U Boga nie ma żadnych złych wiadomości. Wiecie, jest takie powiedzenie, że mam dla ciebie dwie, dwie wiadomości, jedną dobrą, jedną złą. Nie ma czegoś takiego, u Boga są zawsze dobre wiadomości. Dlatego musimy mówić, że mam dla Ciebie dwie wiadomości, jedna jest dobra, a druga też jest dobra, Dlatego, bo jest od Boga. Tak powinno być. Czasami, no wiadomo, łączyć to z jakimiś konsekwencjami, przez swoją głupotę i tak dalej, i tak dalej. Tak czy owak, Bóg chce zakończyć i na pewno zakończy. I wiedzmy, że te rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym, głównie w listach apostolskich, czy też w objawieniu Jana, one się na pewno wypełnią. Znów, różnego rodzaju spekulacje. Ja to już nawet nie chcę w to wchodzić. Ja mam pewne jakieś uzasadnienie swoich teorii i nie są to teorie spiskowe. I wiem, że niezależnie od tego, na ile procent ja się mylę, na ile procent tamci się mylą, to nie ma ta, aż takiego znaczenia. Jedno wiem, że na pewno wszystko się wypełni. Na pewno przyjdzie taki czas, przyjdzie czas rozliczenia, totalnego rozliczenia ludzkości, każdego człowieka. Każdy będzie odpowiadał za siebie. I ja pamiętam jeszcze, wiecie, kiedyś, dawno już, to temu była jak zmarła księżna Diana w wypadku samochodowym i ja tak sobie stoję, stoję, akurat byłem w pracy, mówię, że ona dzisiaj chyba przed Bogiem stoi, Bóg jej to wszystko, ta taśma życia, jak to niektórzy ludzie mówią, się przewija i ona wie, o co chodzi. I sobie pomyślałem, może jak będzie ten czas, to, to, to, to ja stanę przy niej i powiem, Diana jesteś, Diana, tylko ja jestem Sławek, nie? I każdy z nas będzie oddzielnie odpowiadał. To nie będzie tak, że ona będzie w lepszej sytuacji, dlatego, bo ona jest księżną. Albo sławnym jakimś piłkarzem czy może bogatym, wpływowym człowiekiem. Nie. Każdy będzie równy. Równo sądzony. Nie według tego, ile ma, tylko według tego, jaki był jego stosunek do Jezusa Chrystusa. Jaką się do tego odniósł. Dlatego nakłaniam Was po raz kolejny i, i, i myślę, że jeszcze nieraz będziemy z tego miejsca mówić. Połóżmy swoją i na co dzień kładźmy swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. Nie w swojej mądrości, nie w swoich zabiegach. Niech to będzie dla nas naprawdę tą przewodnią siłą i, i przewodnią zwycięstwem i tym celem, tym, tym światłem najjaśniejszym, do którego mamy kroczyć. Dlatego, bo yy, niezależnie od tego, jakie są, czy to spiskowe, czy niespiskowe teorie, czas powoli już zaczynać, yy, wiecie, pakować się te plecaki, ale nie, żeby uciekać za granicę, tylko pójść do ojczyzny, tej prawdziwej ojczyzny, o której czytamy w, też właśnie w tym liście do hebrajczyków, że oni nie patrzyli na to, co tutaj cielesne. Oni mieli w ogóle inny cel, ich to nie obchodziło. Oni wiedzieli, że muszą zjeść, muszą zrobić pewne rzeczy, funkcjonować jakoś w tym świecie, ale oni mieli zupełnie inny cel. Oni szukali tej prawdziwej ojczyzny, tej, która jest w niebie. To ich fascynowało, to ich Tak. A reszta to było tylko dodatki, które Bóg powiedział, że i tak się zatroszczy, i się zatroszczy. I się zatroszczy. A jak dzisiaj masz umrzeć, czy ty, czy ja? Mogę umrzeć. Cóż, ważne, gdzie ja będę? Po śmierci, prawda? Tego stawiajmy na Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powstańmy do modlitwy, bracia siostry. Drogi nasz panie, dziękujemy za te przykłady w Twoim Słowie, Twojego działania w pośród ludzkiej słabości, w pośród ludzkiej głupoty, w pośród ludzkich błędów. Widzimy Twój cel, widzimy Twoje drogi, widzimy Twoją prawdę i modlimy się, byś pomógł każdemu z nas trzymać się mocno Ciebie, polegać na Tobie i jeśli nawet i my dzisiaj potykamy się i popełniamy błędy, obyśmy w nich nie tkwili, obyśmy ich nie powtarzali, obyśmy pouczeni tymi doświadczeniami jeszcze mocniej do Ciebie lgnęli. Świadomi, że jedynie w Jezusie Chrystusie, w Twojej łasce objawionej w Nim, jest dla nas nadzieja, jest dla nas życie, jest dla nas przyszłość. Dzięki Ci też za to, że w tej historii Samsona widzimy ogrom Twojego miłosierdzia, ogrom Twojej łaski w obliczu jego licznych błędów i licznych uchybień. Panie, dzięki Ci, że gdy zawołał do Ciebie z dna, na którym się znalazł, Usłyszałeś Jego głos i ponownie objawiłeś swoją moc w Jego życiu. Daj Pani nam pamiętać o tym, że nie ma takiego miejsca, z którego nie moglibyśmy wołać do Ciebie. Daj nam pamiętać, że jest nadzieja dla każdego serca, które w pokucie zawróci do Ciebie. Uniży się przed Tobą. Ty nie odtrącisz prawdziwie, szczerze pokutującego człowieka ale oczyścisz, odnowisz i objawisz się znowu w swojej łasce, w życiu tego, który do Ciebie wołasz, w szczerości serca. Daj, Panie, byśmy nie musieli znaleźć się w takim miejscu. Daj, żebyśmy jak inni mężowie, bardziej dojrzali, bardziej wierni Tobie, kroczyli blisko z Tobą, Każdego dnia pilnowali naszych dróg, każdego dnia pilnowali naszych serc, aby oglądać Twą łaskę i działanie w naszym życiu i być Twoimi użytecznymi narzędziami w tym świecie. Tobie, Panie, oddajemy dziękczynienie, uwielbienie i chwałę za Twoje dzieła w naszym życiu i za to wszystko. Co nam o sobie objawiasz, na czym chcemy polegać w całych naszych serc? Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśnię i będziemy przystępować też do wieczerzy pańskiej. nasz. Chcemy, żeby nasze oczy były ciągle na Ciebie zwrócone. Nie tylko teraz, kiedy łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich, ale tak jak jesteśmy wzywani przez Twoje Słowo całą naszą ufność pokładać w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Ciebie, Panie Jezu Chryste. Całą naszą ufność, każdego jednego dnia wiedzieć, że Nasza relacja z Tobą, nasze życie dla Ciebie, nasza służba Tobie, wszystko to wyrasta z bliskości z Tobą, której nie możemy mieć, jeśli nadal jesteśmy obciążeni naszymi grzechami. I dziękujemy Tobie za te Twoje liczne obietnice odpuszczenia nam naszych grzechów, oczyszczenia nas z wszelkiej nieprawości. Właśnie dlatego, co Ty dla nas uczyniłeś. Właśnie dlatego, że tak nas umiłowałeś, że poszedłeś na krzyż Golgoty i tam zapłaciłeś nasz dług. Tam wziąłeś na siebie naszą nieprawość. Tam cierpiałeś śmierć, która była karą za nasze grzechy. Dziękujemy, Panie, że dokonałeś w całej pełni w całej pełni tego zbawienia, które my dzisiaj z łaski przyjmujemy, w którym żyjemy i dzięki któremu patrzymy z nadzieją w przyszłość. Cokolwiek wydarzy się w tym świecie, ten świat nie jest naszym domem. Oczekujemy synostwa z nieba. Oczekujemy Twojego powrotu, oczekujemy Twojego królestwa. Oczekujemy wieczności z Tobą, nie dlatego, że jesteśmy godni tego sami z siebie, ale dlatego, że jesteśmy godni dzięki temu, co Ty dla nas uczyniłeś. Panie, daj nam o tym pamiętać i daj nam każdego dnia żyć w tej radości zbawienia, w, tej, w tym gorącym oczekiwaniu na Twoje przyjście w gotowości na Twoje przyjście, abyśmy nie byli jak Ci, którzy śpią i którzy chodzą w ciemności. Panie, jesteśmy dziećmi światłości i ten dzień, czy to naszego powołania do Ciebie, czy Twojego przyjścia nie może nas zaskoczyć, jeśli chodzimy w Twojej światłości, jak Ty jesteś światłością. Panie, pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam jeść z tego chleba, i pić później z tego kielicha, wywyższając Ciebie i wielbiąc Ciebie i powierzając się Tobie na nowo, bo wciąż potrzebujemy tego świeżego poddania się Tobie, pod Twoje panowanie, żebyś prawdziwie rządził w nas, żebyś prowadził nas i używał nas. Dzięki Ci za Twoje dzieło w naszym życiu i za to błogosławieństwo, jakiego i dzisiaj jesteśmy uczestnikami przy tym stole. Amen. Panie Jezu, Ty byłeś i jesteś święty. I dzięki nowemu życiu, które Ty nam dałeś, dzięki Twemu zdolnieniu, my też możemy być święci. I oby tak było w życiu każdego z nas, w codziennym naszym życiu, żeby ta świętość się przejawiała. I żeby świeciła ludziom na tym świecie. Proszę o każdego z nas, żebyśmy żyli świętym życiem każdego dnia. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, tutaj do przodu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Zwiastujmy w ten sposób śmierć naszego Pana i wywyższajmy go w naszych sercach, w naszych modlitwach. Zapraszamy. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę. Za moment tutaj będziemy mieli agapę, także dzisiaj nie robimy tam, znaczy tam też będzie jeden stół, ale tam zrobimy stół dla dzieci. Natomiast te wszystkie lekkie stoły tutaj wniesiemy i rozstawimy Ja więc wszystkich zachęcamy do pomocy, żeby to w miarę szybko, sprawnie zrobić rozstawimy stoły, zastawimy je i będziemy jeszcze mogli ze sobą pobyć, porozmawiać. Także wszystkich gości zapraszamy, zostańcie z nami, jeśli tylko możecie. Będziemy mieli wspólny obiad i czas na lepsze poznanie się, porozmawianie ze sobą. Także też zachęcam do owocnego wykorzystania tego czasu. I chyba jeszcze jakieś ogłoszenia, może pozdrowienia, coś jest, to mówcie i przejdziemy do dalszej części. Dziękujemy bardzo i też zabierzcie następnym razem, jak będziecie u nich, pozdrowienia od nas. Chociaż tam się widzimy regularnie, ale pozdrawiamy serdecznie braci i siostry ze zboru baptystów. Od Adama i Dorotki dziękujemy, pozdrawiamy. A, ze Staszowa pisali oczywiście. Bracia i siostry ze Staszowa pozdrawiają, także przekazuję też od nich pozdrowienia. Nasze braterskie spotkanie następne ustaliliśmy na sobotę 11 stycznia. Także bracia, bądźmy gotowi. I też wstępnie planujemy tutaj to takie duże braterskie spotkanie, gdzie bracia z całej Polski przyjeżdżają na post i modlitwę w dniach od 27 lutego do 1 marca. To też jeszcze oczywiście będę przypominał, ale tak już wstępnie mówię jak to mniej więcej tutaj się zapowiada. A resztę rzeczy za tydzień omówimy. Także rozstawiajmy stoły i kontynuujmy. A jeszcze Adam ma coś tutaj. Jeszcze króciutko, momencik dosłownie. Jeszcze nie wiemy jak to zrobimy, ale wiemy na pewno, że chcemy, żeby młodzież w naszej społeczności miała swoje jakieś spotkania. Nie wiemy jak, ale wiemy, że chcemy i, I jaki to będzie przedział wieku, to też będziemy tutaj rozmawiać o tym, ale już o tym mówimy, żeby to nie było jakimś zaskoczeniem. No, chcemy, żeby czy to w porozumieniu z baptystami z Weicherowa zrobimy, bo tam jest grupka, tak rozmawialiśmy młodzieży. No, to tak to, to tylko... I wstępną rozmowę spróbujemy już dzisiaj tam przeprowadzić na ten temat. To tyle.